Objawienie świętego Jana, rozdział dziewiętnasty. I potem słyszałem jakby wielki głos ludu licznego w niebie mówiącego Alleluja, zbawienie i chwała i cześć i moc Panu Bogu naszemu, bo prawdziwe i sprawiedliwe są sądy Jego, gdyż osądził tę wielką wszetecznicę, która kaziła ziemię wszeteczeństwem swoim i pomścił się krwi sług swoich z ręki jej. I rzekli powtórę Alleluja, i dym jej wznosi się na wieki wieków. I upadło dwudziestu czterech starców, i czworo zwierząt, i oddali pokłon Bogu siedzącemu na tronie, mówiąc Amen, Alleluja. I wyszedł głos z tronu, mówiący, chwalcie Boga naszego, wszyscy słudzy Jego, i którzy się Go boicie, i mali, i wielcy. I słyszałem głos jakby ludu licznego i jakby głos wielu wód i jakby głos silnych gromów mówiących. aleluja gdyż objął panowanie Pan Bóg Wszechmogący. Weselmy się i radujmy się i dajmy mu chwałę, bo przyszło wesele baranka i małżonka jego przygotowała się. I dano jej, aby się oblekła w bisior czysty i świetny, albowiem bisior to usprawiedliwienia świętych. I rzecze mi, napisz, błogosławieni, którzy są wezwani na wieczerzę weselną baranka. I rzecze mi, to są prawdziwe słowa Boże. I upadłem do nóg Jego, żeby Mu oddać pokłon. I rzecze mi, patrz, abyś tego nie czynił. Jam ja współsługa Twój i braci Twoich, którzy mają świadectwo Jezusowe. Bogu oddaj pokłon, albowiem świadectwo Jezusowe jest to duch proroctwa. I widziałem niebo otwarte i oto koń biały, a ten, który siedzi na nim, nazywa się wierny i prawdziwy i w sprawiedliwości sądzi i walczy. A oczy jego jako płomień ognia i na głowie jego wiele koron i miał imię napisane, którego nikt nie znał, tylko on sam. I przyodziany był szatą zmoczoną we krwi i imię jego słowo Boże. I wojska niebieskie szły za nim na koniach białych, obleczone w bisior biały i czysty. I z ust jego wychodzi miecz ostry, aby nim bił narody. I on pasie je laską żelazną, i on tłoczy kać wina zapalczywości i gniewu Boga Wszechmogącego. I ma na szacie i na biodrach swoich imię napisane Król Królów i Pan Panów. I widziałem jednego anioła stojącego w słońcu i zawołał głosem wielkim, mówiąc wszystkim ptakom latającym środkiem nieba, Chodźcie i zgromadźcie się na wieczerzę wielkiego Boga, abyście jedli ciała królów i ciała wodzów i ciała mocarzy i ciała koni i tych, którzy siedzą na nich i ciała wszystkich wolnych i niewolników i małych i wielkich. I widziałem dzikie zwierzę i królów ziemskich i wojska ich zebrane, aby stoczyć bitwę z siedzącym na koniu i z wojskiem jego. I pojmane zostało dzikie zwierzę i z nim fałszywy prorok, który czynił cuda przed nim, zwodząc nimi tych, którzy przyjęli znamie dzikiego zwierzęcia i oddawali pokłon obrazowi jego. Obaj żywcem wrzuceni zostali do jeziora ognistego gorejącego siarką, a inni pobici zostali przez siedzącego na koniu mieczem wychodzącym z ust jego i wszystkie ptaki nasyciły się ciałami ich.